Rozdział 9. Komputer zatrajkotał w podnieceniu sam do siebie, gdy zauważył, iż bez wyraźnej przyczyny otworzyła się i po chwili zamknęła śluza powietrzna. Stało się tak, ponieważ przyczynowość właśnie poszła na obiad. W galaktyce powstała dziura. Otworzyła się na kilka znikomych części sekundy. Była szeroka na kilka znikomych części centymetra, ale długa. Jej końce były oddalone od siebie o sporo milionów lat świetlnych. Wypadła z niej masa papierowych kapelusików i baloników, które popłynęły przez wszechświat. Wypadła też ekipa siedmiumetrowych analityków rynku, którzy zmarli po części z uduszenia, po części z zaskoczenia. Z dziury wyleciało też 239 tysięcy lekko przysmażonych jajek, które zmaterializowały się pod postacią olbrzymiej trzęsącej się grudy w nawiedzonym przez głód kraju Pokril w systemie Pansel. Tuż przed tym cała ludność Pokril, poza jednym człowiekiem, wymarła z głodu. Ten ostatni zmarł kilka tygodni później z powodu zatrucia cholesterolem. Znikoma część sekundy, kiedy istniała dziura w wysoce nieprawdopodobny sposób odbiła się echem przez kontinuum czasu zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość. Gdzieś w dalekiej przeszłości tak wstrząsnęło to grupką niezorganizowanych atomów unoszących się w martwej pustce wszechświata, że skupiły się w niecodzienne konstelacje. Konstelacje szybko nauczyły się powielać, była to część ich niecodzienności i na każdej planecie, na którą je zaniosło, zaczęły powodować poważne kłopoty. Tak właśnie we wszechświecie zaczęło się życie. Pięć dzikich strumieni wydarzeń zawirowało wokół siebie w zjadliwej nawałnicy nierozsądku i wypluło podłogę. Na podłodze leżeli Fort Prefekt i Artur Dent. Łapali powietrze jak wyczerpane tarłem ryby. A więc jesteś, wydyszał Ford, próbując się czegoś uchwycić, gdyż właśnie pędzili przez trzecią strefę nieznanego. Mówiłem przecież, że coś wymyślę. Heh, jasne, Artur kiwnął głową. Jasne. To był fantastyczny pomysł, żeby znaleźć przelatujący statek kosmiczny i pozwolić się uratować, co nie? Realny wszechświat wykrzywiał się pod nimi aż do mdłości. Kilkanaście wszechświatów, które tylko udawały wszechświaty, przemknęło obok bezszelestnie jak górskie kozice. Wybuchło praświatło i opryskało czasoprzestrzeń czymś podobnym do galaretki. Czasu robiło się coraz więcej, materia kurczyła się i rozpływała. Największa liczba pierwsza umknęła bezgłośnie do kąta i schowała się na zawsze. Nie nadymaj się, stwierdził Artur. Szanse były przecież astronomicznie małe. Co narzekasz? Przecież się udało. W jakim jesteśmy statku? Zapytał Artur. Pod nimi działa przepaść wieczności. Nie wiem, odparł Ford. Jeszcze nie otworzyłem oczu. Ja też nie. Wszechświat podskoczył, zamarł, zadrżał i rozciągnął się w nieprzewidziane kierunki. Artur i Ford otworzyli oczy, i rozglądali się mocno zaskoczeni. — Nie mogę! — krzyknął Artur. — To wygląda jak plaża w South End. — Ale mi ulżyło, jak to powiedziałeś. Ford westchnął. — Dlaczego? Hm, — Bo myślałem, że wariuję. — Niewykluczone. Może tylko pomyślałeś, że tak powiedziałem. Ford zastanowił się nad tym. — Powiedziałeś czy nie? — zapytał. Hm, — Tak mi się wydaje. — Może obaj wariujemy. Hm, — Bardzo możliwe. Zgodził się Artur. Zważywszy na okoliczności, tylko wariat uwierzy, że to South End. Myślisz, że to South End? Hm, oczywiście. Ja też. Więc musieliśmy zwariować. Hm, świetna pogoda na wariowanie. Owszem, świetna, potwierdził wariat, przechodząc obok. Kto to był? Zapytał Artur. Ten facet z pięcioma głowami i krzakiem dzikiego bzu pełnym piklingów w ręku? Tak. Nie wiem, ktoś. Aha. Siedzieli na podłodze i przyglądali się nieco zaniepokojeni, jak olbrzymie dzieci łażą niezgrabnie wzdłuż plaży, a dzikie konie dudnią po niebie, dostarczając do niepewnych terenów transporty hartowanych szyn. Wiesz, zaczął Artur lekko kaszląc, jeśli to South End <kluw> jest w nim coś dziwnego. Masz na myśli to, że może tkwi w miejscu jak skała, a domy falują w górę i w dół? Tak, mnie też się to wydało dziwne. Rzeczywiście, kontynuował, gdy plaża w South End z ogromnym hałasem rozpadła się na sześć identycznych części, które w przyprawiający o zawrót głowy sposób zaczęły tańczyć wokół siebie i wirować, wykonując wyuzdane figury. Dzieje się tu coś szczególnie zastanawiającego. Przez wiatr przebijało się dzikie wycie dud i instrumentów smyczkowych. Z jezdni wyskakiwały gorące pączki po dziesięć pensów sztuka, okropne ryby leciały wściekle z nieba. Artur i Ford postanowili wziąć nogi za pas. Zanurkowali w grube mury dźwięków góry archaicznych myśli, Doliny nastrojowej muzyki, przelecieli przez pijackie orgie, przepłoszyli stada wygłupiających się nietoperzy i nagle usłyszeli kobiecy głos. Głos brzmiał w zasadzie rozsądnie. Powiedział jednak tylko jedno zdanie. Jeden do dwóch do stutysięcznej potęgi, tendencja spadkowa. Ford zjechał po promieniu światła, i zaczął kręcić się w kółko, próbując ustalić, skąd dochodzi głos. Nie zauważył jednak niczego, co mógłby uznać za przekonujące źródło. — Co to był za głos? — ryknął Artur. — Nie wiem! — odkrzyknął Ford. — Nie mam pojęcia! Brzmiało to jak określenie prawdopodobieństwa. — Prawdopodobieństwa? Co masz na myśli? — To, co słyszałeś. Określenie prawdopodobieństwa. — Rozumiesz? — Coś jak jeden do dwóch, jeden do trzech, cztery do pięciu. Powiedziała jeden do dwóch do stutysięcznej potęgi. To dość nieprawdopodobne, wiesz? Bez ostrzeżenia wylało się na nich pięć milionów litrów sosu waniliowego. Ale co to znaczy? Zawołał Artur. Co, ten sos? Nie, to określanie prawdopodobieństwa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jesteśmy na statku kosmicznym. Chciałbym, żeby to nie był przedział pierwszej klasy! W strukturze czasu przestrzeni pojawiły się purchle. Wielkie, obrzydliwe purchle. <śmiech> Harczał Artur, czując, że jego ciało zaczyna mięknąć i wyginać się w nieprawdopodobne kierunki. South End się rozpływa! Gwiazdy wirują! Chmura dymu! Moje nogi znikają w zachodzącym słońcu! Urwała mi się też lewa ręka! Zaświtała mu przerażająca myśl. Cholera! Jak ja będę teraz nastawiał elektroniczny zegarek? Zrozpaczony zwrócił wzrok w stronę Forda. Ford, zamieniasz się w pingwina! Proszę, przestań! Znów rozległ się głos. Jeden do dwóch do potęgi siedemdziesięciopięciotysięcznej. Tendencja spadkowa. Ford, wściekle się kołysząc, krążył wokół stawu. Ej, kim jesteś? zakwakał. Gdzie nie jesteś? Co się dzieje? Da się to zatrzymać? Proszę się odprężyć, powiedział przyjaźnie głos. Brzmiał jak głos stewardessy w dwusilnikowym samolocie, w którym odpadło skrzydło i pali się jeden z dwóch silników. Jesteście zupełnie bezpieczni. Co mnie to obchodzi? zawył Ford wściekle. Co z tego, jeśli jestem teraz zupełnie bezpiecznym pingwinem, a mojemu kumplowi gwałtownie znikają kończyny? I już w porządku, mam wszystkie. Jeden do dwóch do pięćdziesięciotysięcznej potęgi, tendencja spadkowa, oznajmił głos. Muszę przyznać, skorygował Artur, że są nieco dłuższe niż zwykle lubię, ale... Czy nie macie wrażenia, kwakał Ford w ptasiej furii, że powinniście nam może coś wyjaśnić? Głos chrząknął. Olbrzymi herbatnik przeczłapał obok i zniknął w oddali. Witamy na statku międzygwiezdnym serce ze złota, powiedział głos. Głos mówił dalej. Proszę się nie denerwować niczym, co wokół siebie zobaczycie lub usłyszycie. Na początku będziecie czuli się nieco marnie. Zostaliście bowiem uratowani od pewnej śmierci na poziomie nieprawdopodobieństwa 1 do 2 do 276 tysięcznej potęgi, a być może wyższym. Aktualnie poruszamy się na poziomie 1 do 2 do 25 tysięcznej potęgi z tendencją spadkową i powrócimy do stanu normalnego, jak tylko się dowiemy, co właściwie jest normalne. Dziękuję. Jeden do dwóch do 20 tysięcznej potęgi, tendencja spadkowa. Głos zamilkł. Ford i Artur znajdowali się w świetliście różowej kabinie. Ford był niezwykle podniecony. Artur, to fantastyczne! Zostaliśmy przejęci przez statek z napędem nieskończonego nieprawdopodobieństwa. To nie do wiary. Dotychczas słyszałem o tym tylko plotki – Wszystkie oficjalnie dementowano, ale musiało im się udać. Zbudowali napęd nieprawdopodobieństwa. Artur, to jest... Artur? Artur, co się dzieje? Artur zapierał się od drzwi kabiny i próbował je zatrzasnąć, ale były źle dopasowane. Przez szpary wpychały się maleńkie, owłosione rączki z poplamionymi atramentem paluszkami. Cieniutkie głosiki popiskiwały jak wściekłe. Artur spojrzał na Forda. Ford? Na zewnątrz jest nieprzebrana masa małp. Napisały scenariusz według Hamleta i chcą z nami o tym porozmawiać.